Dzień dobry wieczór, słuchacie Radia Pirat, ja nazywam się Szołono Socha, a to jest program Piracki Wywiad. Dziś w programie gość niebanalny, chociaż powinienem powiedzieć gościna, gościuwa. Powiedzieć, że piekielnie zdolna i sprawna basistka to mało. Aranżuje, pisze piosenki, tworzy muzykę dla filmu i teatru. Powiedzieć, że jest związana ze sceną alternatywną to duże uproszczenie. Gościem w dzisiejszym programie jest Małgorzata Tekiel. Cześć Gosiu. Cześć, dzień dobry. Lista Twoich dokonań jest dość długa, ciężko jest to wszystko wymienić jednym tchem. Opowiem o kilku zespołach i ludziach z którymi grałaś. Będzie dobrze, Deuter, Pudelsi, pochwalona. Janerka, Sadowski, Nosowska, Deriglasow, Maleńczuk, Brylewski, Marcin Świetlicki, Marcin Świetlicki, <grym> Marcin Świetlicki. Dużo, dużo, Świetlickiego. dużo Tak. E, współtworzyłaś e, grubo ponad 40 zespołów. Przesada. E, sama tak mówiłaś w wywiadzie. W licznych wywiadach e, sama mówiłaś 40, o 40. To, to, to niemożliwe. Ale że większość z nich była, były to zespoły stolikowe. A to tak, stolikowych to mamy tak, z tak, 60 to. nawet. E, m, tak, tak, tak, ja, e, łącznie ze stolikowymi e, to wszystko liczę. I coś pominąłem ważnego w tym e, moim wymienianiu Twoich e, o, osiągnięć, dokonań i... To tak pewno wymienianie to chyba, wiesz, no nie chciałabym, żebyśmy tu jakąś listę y, y, preparowali, no ale tam jeszcze Karpaty Magiczne były po drodze, y, patty Young, był Szum, y, w sumie sama nie wiem co jeszcze. Mi się skończyła kartka po prostu. Ja miałem tam dalej napisane, ale y, już nie dałem rady. Okay. No to co? Zacznijmy tak jak e, trzeba, czyli od końca, tak? tak Zacznijmy jest. od końca. E, tekla dzisiaj, artystka spełniona muzycznie w tym miejscu, w którym chciałaby być? No wiesz co, pytanie jest chyba dość trudne, bo nie znam innego miejsca, w którym mogłabym być, ale sobie jestem w stanie je wyobrazić. E, I na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że tak, no czuję się w miarę spełniona, ponieważ robię to co lubię i z ludźmi, których z którymi chce to robić. Więc tak. Ale co to oznacza tak naprawdę spełnienie muzyka, no to są różne definicje, wiesz. Niektórzy mówią, że wtedy, kiedy się właśnie robi to, co się kocha i jest się docenionym, a niektórzy mówią, że wtedy, kiedy się ma z tego jeszcze sporo pieniędzy lub chociaż jakąś tam średnią. No a tutaj wiadomo, jak jest w tym naszym kraju, ja chodzę do pracy też na etat, żeby, żeby się utrzymać, bo bywa bardzo dobrze, bywa gorzej, jeżeli chodzi o, o, o pracę artystyczną. czy o, jeżeli chodzi o jakby, zarobki z pracy artystycznej. Ale to nigdy nie było i nie jest dzisiaj, i nigdy nie będzie moim priorytetem. Mhm. Ogólna sytuacja w kraju, ta niesympatyczna kulka z kolcami, która na dużo miesza, czy na momencie jakoś krzyżują plany muzyczne? Mówimy o pandemii? O pandemii? I, I pandemia, tak, tak, bo wirus. A, kulka, kulka no, z Przepraszam, jest, jest wieczór. E, tak. E, no tak, no, mieliśmy zagrać z Murświnem, czyli z zespołem e, e, moim e, ukochanym Trasę Jesienną, była już zapakowana cała. E, oczywiście wszystko było odwołane, no i nie ma koncertów. No a koncerty to jest, to jest, to jest ta część pracy artystycznej, którą każdy muzyk, albo przynajmniej my, no, lubimy najbardziej. No, to jest kontakt z publicznością, to jest granie na żywo, to jest interakcja między nami, to jest ta chemia między nami, którą można, którą można się cieszyć i, i się nią dzielić, więc to rzeczywiście jest y, ucięte w sposób drastyczny, a nasz zespół nie przepada za online'ami, y, ponieważ no, interakcja między nami a publicznością jest istotnym elementem tej gry, więc no, tak to wygląda jak wygląda, no ale nagraliśmy płytę yy, wyjdzie dosłownie za nim dwa, trzy tygodnie już się tłoczy, będzie to winyl bardzo no, gruby, mówimy tak mówimy o morświnie. Tak? O o świnie, tak. do, do Morświna wrócimy później, Oczywiście. powiemy o nim e, trochę więcej, a m, teraz mhm. chciałem cię zapytać o e, twoje wejście w muzykę mhm. jak się cofniemy do tych ząbkowic e, tak. gdzie ty zaczynasz Wiem, że dość późno zaczęłaś grać na tak. instrumentach i, i wchodzisz już jako nastolatka w tak. muzykę. Jak to wyglądało? To pierwsze instrumenty, motywacja do wejścia w muzykę. Czy wiesz, ja miałam to szczęście, wydaje mi się, że w bardzo wczesnym wieku wiedziałam, co chcę w życiu robić. I to rzeczywiście uznaję za jakąś, jakiś rodzaj łaski. Bo jak wiesz co chcesz robić, no to po prostu tam idziesz. I to rzeczywiście tak było w wieku chyba 14, 15 czy 15 lat. Wiedziałam, że chcę grać na gitarze. E, wiesz, no późno, nie późno. W naszych czasach, jeszcze tam, wiesz, młodość to miałam w PRL-u, e, rozpoczyna, rozpoczynanie grania w tym wieku, mówimy o nie szkołach muzycznych, tylko o, o jakichś takich właśnie e, graniach wynikających z pasji, no to w zasadzie wszyscy zaczynaliśmy podobnie. Nie, nie pamiętam, żeby osoby z mojego takiego bliższego otoczenia grające zaczynały w wieku tam 10 lat, znaczy może było kilka takich osób, które wcześniej wykazywały jakieś talenta, no i rodzice posłali rzeczywiście tych szkół, ale to była, to była mniejszość. No i w związku z tym, że wiedziałam co chcę robić, no to w Ogólniaku znalazłam też osoby, które chcą i kochają grać i założyliśmy zespół, który się nazywał Dzieci Tonego Halika i graliśmy na strychu perkusiscy. Które nie miał zwykłego zestawu bemnów, tylko tam poskładane z jakichś garczków, nie garczków, tamburynów. Ja grałam na Radio Toska, więc to nie były żadne wzmacniacze. Zanim weszliśmy w ogóle do Domu Kultury, no bo wtedy Domy Kultury funkcjonowały też tak. Rzeczywiście były sale prób, były ogólnodostępne i osprzętowane. Fakt, że to były wtedy wzmacniacze typu Vermona lub Eltron, ale one jednak były. I, I wtedy właśnie już będzie dobrze, graliśmy w Domu Kultury już na normalnych, normalnym sprzęcie. Zaczynasz od gitary tak. elektrycznej mhm. i jest jakaś droga do basu, no bo ja znam historię różnych zespołów, także powstających w tamtych czasach. Gdzie przychodził człowiek i mówi chciałbym grać z wami na gitarze elektrycznej i się dowiadywał, że przepraszam cię stary, ale już Janek gra na elektrycznej, nie? Także jakbyś bas ogarnął, no to byłoby super. Wie? I teraz jak to było w twoim przypadku? Dokładnie tak samo. <laughs> um. Dokładnie tak samo. Znaczy w tej, w tej szkolnej takiego, w tym szkolnym zespole to rzeczywiście tam grałam na gitarze, ale. Mówimy o pierwszym poważnym zespole, który chodzi na próby naprawdę codziennie i trwa to ileś tam lat, to, to był już gitarzysta. Jak dogadaliśmy się w pociągu relacji Ząbkowice Jelenia Góra, no to, no to ogarniesz ten bas w zasadzie no, progi są te same, jakbyś sobie urwała te dwie najcieńsze strony i to był przypadek powiedzmy. No. I z czego się oczywiście bardzo cieszę, bo w tej chwili nie zamieniłabym tego instrumentu na nic innego. Rozumiem. Andem, wejście do muzyki. Chciałaś wejść do tego nurtu kontestacji, tej, tej antysystemowości. To, to przekazywały te zespoły wtedy, jakieś tam undergroundowe, mhm. punk rockowe. Czy ważniejsze było granie, czy to, żeby coś tam wykrzyczeć swój sprzeciw, nie? Czy wiesz co? Tak naprawdę granie. Tak naprawdę muzyka jest tutaj pierwsza. Oczywiście myśmy byli zespołem alternatywnym, undergroundowym, zaangażowanym politycznie, społecznie, jak może być zaangażowany dzieciak, osiemnastoletni. Ale no, dla mnie przede wszystkim najistotniejsze było piękno muzyki, grów i, i te rzeczy, niż, niż ideologia jakakolwiek. Rozumiem. Będzie dobrze, to jest pierwszy taki zespół w, na poważnie, który jeździ w trasy, zdobywa nagrody e, liczne, porusza się między gatunkami też, tak? tak. Bo to, właśnie, to wymaga, wymaga trochę umiejętności. To, wielu, mhm. wielu, Ile pracy włożyłaś w to w ogóle, żeby, żeby móc już tak, wiesz, e, jeździć po kraju i tam... Dużo, ale myśmy właśnie, to było tak, że myśmy wspólnie tą pracę wykonali. Rzeczywiście ja jestem... No, półleniem i, i nie byłam typem wtedy w latach 90. osoby, która siedzi w domu na stołku jakieś tam godziny dziennie strasznie ćwiczy. Mi to przyszło później. Rzeczywiście później było tak, że ćwiczyłam godzinami. Od końcówki powiedzmy, lat po rozpadzie będzie dobrze. Ale myśmy rzeczywiście bardzo dużo pracy włożyli, bo ćwiczyliśmy codziennie mniej więcej 4 godziny. To był taki system pracy, którego teraz no, ze świecą szukać, z racji tego, że ludzie nie mają na to czasu, bo są po pierwsze trochę starsi, mają obowiązki, rachunki, rodziny, dzieci i siebie do, do utrzymania. Myśmy byli wszyscy na utrzymaniu rodziców, dziadków w, dom w domach rodzinnych, nie płaciliśmy za wiesz, czynsze, jedzenia, instrumenty tak naprawdę. Więc mieliśmy na to czas i tutaj wykonaliśmy gigantyczną pracę, bo to było kilka lat y ciągłego grania. Znaczy jak była 16, to wiadomo, że jesteśmy na sali prób i to, to było jasne. Uczyliście się grać grając? Tak. Na zasadzie tak. już na, na, na tak. żywo w zestawieniu tak. zespołowym. Tak. Ale jednak to w męskiej ekipie tak jakoś to dziwnie bywa, bo nie wiadomo jak... Yy, y, zmierzam do tego generalnie, że słyszałem, że często y, kobieta w y, zespole y, chcąc nie chcąc staje się takim męskim kumplem. Czy wiesz, no... Tak, no musimy mieć taką jakby rodziną dzieciaków i raczej bracia, siostra to był ten, ten jakby sznyt a ja od dziecka byłam taką dziewczynką, co raczej biegała po podwórkach z kamieniami i, i, i, i niż tam stroiła się w sukienki przed lustrem, więc dla mnie to, to nie był jakiś przeskok wiesz, w trybie życia, że ja się muszę tam dostosowywać bardzo raczej to rzeczywiście Mm, było dość trudne... Y y Psychologicznie, bo psychicznie to, to nie wiem, czy to będzie dobre słowo, no bo to był w ogóle to była scena męska, tak? tak. E, bo to, że masz zespół, jedziesz z kolegami, to w ogóle super, no bo to byli fajni koledzy i w ogóle myśmy tam naprawdę <śmieli> mieli wesołą bandę. Czy nie jak kumplet, to jak siostry, czy tak? Tak, to, to, to w ten sposób, no a ja, ja jak braci ich, więc, więc to wszystko było w porządku. Tylko no jakby rzeczywiście, gdzie nie pojechałeś, byli sami faceci, tak? No na tych scenach. Przecież myśmy grali wtedy były złote lata 90. wybuch wolności i naprawdę popyt na koncerty to był ogromny. No, ja sobie nie przypomnę. Znaczy, były oczywiście takie koncerty, gdzie było pięć osób w jakichś suwałkach, ale tak naprawdę myśmy przyjeżdżali do klubu i taka setka to było minimum. Znaczy teraz coś, to, to jest taka liczba publiczności, gdzie zespoły. Mówią, że mają sukces, gdzie wszędzie mają 100 osób, prawda? a wtedy takie 300, 200 no to była takby norma. No. Pełne sale, pełne kluby i też bardzo wiele y, takich mikrofestiwali, w sensie, że, że dużo graliśmy sami, że tylko będzie dobrze było z zespołem wieczoru, ale też sporo było takich grań z różnymi innymi zespołami i pierwszą kobietą, z którą ja się tam zakolegowałam. Z tej sceny, właśnie to była Nika z postrygiamentu, tylko była wokalistką oczywiście. Mhm. <śmiech> Więc tutaj był taki przeskok rzeczywiście, że, że momentami miałam jakiś taki, no wiesz, no. Problem to jest za dużo powiedziane, ale może przez małe P, tak, że, że właśnie no, tych dziewczyn jest mało, nie było wzorców, nie było skąd brać wzorów, nie było wiesz, z kim rozmawiać na ten temat, no bo gdzieś tam grała basistka w Stanach Zjednoczonych w Sonic Youth, no ale przecież nie napiszę do niej listu, cześć, jak się masz i w ogóle na jakich strunach grasz, tak? Więc rzeczywiście, no to, to zahartowało mnie trochę, znaczy wiesz, nie narzekałam nikomu, nie płakałam w kołnierz, chociaż były różne dołki, ale to nie sądzę, że Żydołki są związane tylko z płcią, ale też z różną, z konstrukcją psychiczną po prostu. Okej, okay. no to może zrobimy krótką przerwę na, na muzykę, posłuchamy sobie, będzie dobrze, tak? Super. A potem wrócimy do tego tematu, ym, który, który rozpoczęliśmy i do już konkretnych projektów takich kobiecych, nie? Y, czy też przedsięwzięć muzycznych, bo nie wiem jak... Jasne. Nie lubię słowa projekt, nie wiem jak ty. Ja też nie. Projekt kojarzy się z czymś, co skutkuje produktem, ale tak. to nie o to chodzi, chodzi o dzieło. Jakieś. Oczywiście. Dobra, no to posłuchajmy i wracamy za chwilę. Radia Pirat, to jest piracki wywiad, rozmowa z Małgorzatą Tekiel, Teklą. I wracamy do tematu tego ruchu feministycznego w muzyce. Dziwi mnie coś takiego jak traktowanie kobiet w muzyce jako jakiś kosmitów zupełnie. Znaczy to się na szczęście znaczy... zmienia, wiesz. To się zmienia, bo no, jesteśmy rzeczywiście cywilizacją znaczy kulturowo, to chcę powiedzieć rzeczywiście z tyłu, y, y, przez tą historię, jaką, jaką mamy w tym kraju. Y, I to już w tej chwili myślę, że dziewczyny nie boją się tego. Znaczy nie, nie oddychają takim patriarchalnym powietrzem, y, y, którym myśmy jeszcze rzeczywiście oddychały. Y, są obozy, są zespoły. Sama brałam udział w takich. Ewa Langer zaszczepiła na gruncie polskim tak zwane y, Rock Camp, Ladies Rock Camp, i to były tygodniowe obozy. I są, znaczy, pandemia oczywiście to przerwała, ale od kilku lat, pierwsza edycja bodajże się pojawiła w 2015 roku. Takie tygodniowe warsztaty, jakby pełne, dla, ale tylko dla kobiet, tak? Właśnie, które się uczyły basu, perkusji, gitary, wokalu, uczył się zakładać zespoły, ustawiać brzmienie robić kompozycje, aranżować je i każdy taki, taki wyjazd tygodniowy kończył się w ostatnim koncertem. Znaczy, I to jakby dużo się o tym czyta, dużo się o tym mówi, więc jakby no, dziewczyny teraz już mają moim zdaniem łatwiej z czego się bardzo cieszę. Czyli ten ruch feministyczny w muzyce Działa, dziewczyny oczywiście. trzymajmy się razem, nie to jest wyjątkowo silne, tak przybiera na... na czy jest na... dużo wspaniałych kobiet, które mają energię, żeby, żeby takie społeczne właśnie akcje społeczna i polityczna prowadzić, działać. Po prostu to są wspaniałe działaczki. Po części to są polityczki, po części tylko działaczki, po, po, po trzecie społecznice. I to rzeczywiście działa. To nie, to nie są zmiany, że w ciągu roku nagle największe zmiany są w głowach, bo my ten patriarchat mamy nie tylko na zewnątrz, tylko też w środku, tak? bo oddychałyśmy takim, a nie innym powietrzem. To jest wychowanie, to są szkoły, to jest kościół katolicki w tym kraju wyjątkowo mocny. Więc jakby te zmiany zachodzą powoli, ale one zachodzą i są bardzo, bardzo widoczne. Tutaj, czy mogłabyś powiedzieć coś o, o, o pochwalonych? I przede wszystkim, i jeszcze przepraszam, że <śmiech> wejdę Ci w słowo, bardzo mnie interesuje to, czym jest biłgorajska suka. <śmiech> Suka to jest instrument strunowy, który nieduży yy, wielkości, no trochę wiek, altówka może to taka długość yy, i gra się na tym yy, yy, w sensie nie w pozycji skrzypcowej, tylko w pozycji pionowej. Ale to stare dzieje były, jak grałyśmy w szerokim składzie z zespołem pochwalone, w 10-osobowym składzie, były różne instrumenty właśnie akustyczne, ale od 2016 roku Gramy w trio i jest to bas, perkusja i wokal, czyli Nika na wokalu, Dominika Korzeniecka na perkusji, ja na basie. No i stwierdziłyśmy pół świata w tym składzie. Gra nam się w tym składzie najlepiej, to jest sama esencja, bo ja tam różnych też rzeczy używam takich, że no jakby nie jest to czysty bas, więc, więc są przestery i, i, i naprawdę wypełniamy tą swoją grą, myślę, całą przestrzeń. No, ale przyszła pandemia, my nie jesteśmy w jednym mieście, w sensie nie, nie jest to zespół z Krakowa. Nika w tej chwili mieszka w Berlinie, miała już dość tego kraju, tej polityki w tym kraju, wyniosła się do Berlina. Dominika mieszka w Sejnach, trochę, trochę w Warszawie, więc jakby w, w tym czasie, w 2020 roku, zrobić zjazd wiesz na próby, czy, czy, czy w ogóle nie, nie mówię o planowaniu koncertów, bo to to zupełnie... No to rzeczywiście trzeba to przeczekać. Jesteśmy oczywiście w kontakcie yy, ciągłym, bo to jest zespół też taki jak rodzina. No, siedem beczek soli żeśmy ze sobą zjadły, przelatałyśmy tysiące kilometrów. Nawet byłyśmy na trasie na promie z zespołem Sixa yy, Grałyśmy w Europie, grałyśmy po Polsce i, i naprawdę chyba to taki zespół z ostatniego mojego dziesięciolecia, z którym zagrałam najwięcej koncertów. Okej, okay. bo ja tak szumnie powiedziałem o tym ruchu feministycznym w muzyce. Interesuje mnie to czy to dziewczyny Ciebie szukały i znalazły, czy Ty szukałaś? Nie? Ja dostałam telefon. Ty dostałaś telefon tak. po prostu, czyli tak. tekla, e, fajnie kombinujesz, cenimy Cię bardzo, zróbmy coś no razem. Już czy... sobie nie słodzieliłyśmy, że tam się cenimy czy nie cenimy, po prostu dostałam telefon, bo to był 2012 rok maj. Yy, dziewczyny kombinowały ten szeroki skład, no bo jeszcze wtedy była taka wiesz punkowo-folkowa yy, formuła yy, no i szukały basistki a myśmy się z Niką zla, znały z lat z lat 90 jak wspomniałam wcześniej yy, no i tak to się nie szukało. były zupełnie nowe kontakty, to już yy, znaczy znałam tylko znawe... Nikę rzeczywiście z, z, z tego całego składu no a później yy, później poznałam wszystkie dziewczyny, no i się zaprzyjaźniłam bardzo mocno z Barbarą Klicką, która była, w, która jest, wiesz, jedną z, z najbardziej cenionych współczesnych poetek polskich, która była też jedną z, z odpowiedzialnych osób za tekst. Okej, okay. dobrze. W tym momencie wypadałoby posłuchać pochwalonych z drugiej płyty z drugiej płyty pochwalonych, tak. dobrze puścimy numer, numer z drugiej płyty pochwalonych i zaraz do Was wracamy i opowiemy o lądowaniu w Krakowie ho, ho. <laughs> <laughs> dobrze wracamy za chwilę Tychowak myślisz, że ja ci a ja macie w dupie. I twoje. Ty, chłopaku, myślisz, że ja stoję, a ja macie w w ja macie a ja macie w a ja macie w ja Że ta relacja kobieta nie musi pracować, bo ma mężczyznę. Emancyjacja! Radia Pirat. To jest program Piracki Wywiad. Ja nazywam się Szymon Socha. Moim gościem, gościną, gościową jest Małgorzata Tekla Tekiel. I opowiedzieliśmy bardzo dużo o Twojej twórczości, różnych projektach. Um, ale tak, cofnijmy się do tego, będzie dobrze. I tego, co się działo działo potem, bo posypały się różne propozycje. Byłaś cenioną basistką i mm, jak to wyglądało? Tam gdzieś jest y, zespół Deuter? To y, był później, później był, był Deuter. później był dużo później, potem byli pudelsi. Od razu byli pudelsi? Uh -huh. No właśnie i to wygląda tak, że to ty dostajesz propozycję, tak? Tak, od... tylko to nie było tak od razu, yy, wiesz, bo zespół się, będzie dobrze się roz, rozwalił. Yy, w 96 <coughs> chyba zagraliśmy ostatni koncert, znaczy w 97 już nie było zespołu, ja wtedy zaczęłam dość mocno ćwiczyć i y, jeszcze siedziałam w Zębkowicach, poszłam na prawo y, i ćwiczyłam na basie, po prostu. I y, y, y tam w 98 spotkałam się z Maleńczukiem i dobrze nam się rozmawiało i dostałam propozycję. Więc jakby to były takie dwa lata y, przerwy, nie przerwy, no bo wiesz, y, ja rzeczywiście wtedy szukałam swojego stylu, nagrywałam różne pomysły na taśmy i spędzałam nad tym basem rzeczywiście godziny. No i tak, i w 98 już byli Pudelsi i słynne lądowanie w Krakowie jesienią. No właśnie, e, miękkie lądowanie czy twarde lądowanie? Pewnie że twarde. No tak, e, jeździsz w trasy, e, różne rzeczy przeżywasz. Wątpię, że tam byłaś wcześniej grzeczną dziewczynką e, w tym czasie przed Pudelsami, ale chyba to, co Cię spotkało w Krakowie, ten e, krakowski styl, e, mówię o wszystkim, co jest poza muzyką, e, Wydaje mi się, że, że mogło Cię zaskoczyć. Jak to, to wyglądało? Czy nie jakoś specjalnie wiesz? No, <śmiech> e, zaskoczyło mnie na pewno to, że w Krakowie się używa alkoholu na próbach. E, bo myśmy będzie dobrze, że rzeczywiście tam nikt, nikt nie był święty e, i, i różne rzeczy się działy, ale byliśmy w zasadzie dzieciakami. E, które to dzieciaki są skupione na pracy i, i, i o ile e, będzie dobrze był bardziej marihuanowym zespołem, e, tak niealkoholowym I, i, i jak spotykaliśmy się na, na tych próbach na te 4 godziny dziennie, to po prostu graliśmy to na czysto. E, nikt nie, nie chlał piwka, wiesz, nie, nie, nie robił takich rzeczy, a w Krakowie, w Krakowie zobaczyłam, że zupełnie 10 lat ode mnie starsi koledzy yy, yy, trochę są luźniejsi, jeżeli chodzi o, yy, o te rzeczy. I to było dla mnie zaskoczeniem rzeczywiście. Ale jakiś taki styl życia, wiesz, są mity i legendy, że tam Bóg wie co się działo, bo, bo wcale nie. No. Yy. To nie było tak, że to yy, blant za blantem, yy, były, pi, były piwo, blunty, piwo za pi, piwem, były Ale drinki chodzi o ilości, nie? Bo tak zapalić no. sobie blanta i wypić piwko i pójść na próbę, no to jeszcze okej, okay, ale jak tego jest dużo, dużo więcej, to, to są mity. Może wpływać na muzykę, nie? tak, ale to są mity, wiesz. To jest taki publiczny wizerunek trochę, który pewnie, e, który pewnie jakiś tam o, o, o zachował się w pamięci wielu osób, ale. Ja nie wspominam jakichś, wiesz, tych lat pracy z pudelsami jako jakiś naprawdę hucznych balang. Były te imprezy. Myśmy po próbach też jeździli do miasta, do słynnej imioły, na przykład, czy później do pięknego psa, czy do miasta Kraków, I, i, i tam było wesoło. Ale czy na trasach też było wesoło, ale to nie były, wiesz. Jakieś, jakieś blanki, które są przekraczeniowe w, w żaden sposób. Tak, bo mm, dlaczego tak to sobie wyobrażałem, nie? No, czytałem książkę Maćka Maleńczuka tam śpałem y, chlałem i przetrwałem, y, gdzie to wygląda naprawdę. Y, kurczę, no, że rozmach, nie? że imprezowy y, rozmach. I tak sobie myślę, no ale no, nie da się zrobić muzyki, jak nie ma pewnej dyscypliny, no nie? Y, Także. No krążyły legendy, Krąży, krążyły, kru, krążyły legendy. legendy, lądujesz w Krakowie, są, są Pudelsi i, i już ujęło Cię miasto, samo ten klimat artystyczny Krakowa. Czy klimat artystyczny, czy wiesz co, ja na szczęście znaczy nie byłam jeszcze już bardzo młoda, ale też nie byłam jakoś, jakoś bardzo stara, miałam 28 lat i, i już swoje wiedziałam o, o, o, o świecie, no, tyle ile można wiedzieć w tym wieku. I mnie Kraków trochę, znaczy raziło mnie to, że tam w tym Krakowie się siedzi przy tych stolikach, przy tych świeczkach, popija się ten alkohol i, i często się mówi co tu się nie zrobi. I, o, i tak. tak trwało to tygodniami, potem miesiącami, obserwowałam tych ludzi, no myśmy akurat byli zespołem mocno działającym, bo i nagraliśmy putę psychopop, i, i graliśmy próby, i jeździliśmy w trasy, więc rzeczywiście to hulało. Ale no, tak wyglądały te stoliki, że tam siedzi załoga i opowiada, co tutaj nie zrobi. No, na początku no myślę sobie, o ale fajnie, fajnie, wszyscy mają tyle pomysłów, ale potem jak przychodziłam za pół roku czy za rok, były te same rozmowy, i te same plany, a, a nie było żadnych owoców. Więc, więc tu rzeczywiście y, to miałam takie zderzenie, że, y, że, że się więcej mówi niż robi, że jest tak bardziej niechlujnie. Y, Marazm taki, taki jest jakiś. Tak, tam, tak nie... ale, ale to, to, to jedno, a poza tym było bardzo miło i myśmy byli naprawdę taką fajną, rock szajką. I y, y, y miasto mi się po prostu podobało jako miasto, y, bo Kraków jest piękne. Tak... Um te stoliki wszystkie w tych knajpach, te świeczki, prawda? Te świeczki, tak. Tam się pojawiają strasznie dziwni ludzie. Na przykład artyści, którzy dużo mówią o tym, co tworzą. Nie wiem, na przykład malarz, który mówi dużo o malarstwie, a nie, nie namalował nic od roku. Nie? Na przykład. Albo ktoś, kto ma tam pomysł na trzy muzyczne projekty, ale tak naprawdę od dwóch lat nie ruszył tematu, nie zrobił pierwszego no, roku. I no, o tym mówię, tak. I da dużo gadania, mniej, mniej, mniej konkretów. Nie? Ale to Podchodzisz do tego z dystansem. Tak, tak? z tego tak. co? Ty chcesz robić coś, grać chcesz tak, no, coś. Tak, żeby zachować proporcje, no bo wiesz, zwłaszcza wtedy no to wszyscy się bawili, tak? Dużo bardziej niż, niż później i, i to też dobrze, bo ci, którzy się przestali bawić, no, skończyli bardzo źle albo po prostu umarli, tak? Więc tak, te, takie też są wiesz, efekty. No w każdym bądź razie jakieś żeby zachować proporcje. No, yy, yy, jeżeli się coś robi, to trzeba to robić dobrze, a, a na jakąś tam zabawę czy, czy, czy tańce yy, też przychodzi czas w odpowiednim momencie. No dobra, jesteś w tym Krakowie, rokondrowa szajka jest. jest. Czasem te rozmowy przy stolikach w tych knajpach, tam piękny pies, tak jak, jest. Jak, jak najbardziej. Tutaj muszę powiedzieć, że ojciec dyrektor tego radia był przez wiele lat barmanem w pięknym psie. Czyli Bałtyk, No tak, no tak. Pozdrawiamy. Musiałem, pozdrawiamy, tak, jak najbardziej. Musiałem o tym e, wspomnieć. Nie... Tylko ja też chcę wspomnieć o, o wielkich zaletach pięknego psa. No, w pięknym psie, e, a było ich chyba trzy. Czekaj, Jana, Sławkowska, teraz jest, teraz jest czwarty. No, powstało wiele zespołów, wiele, wiele ludzi się wiesz, zaprzyjaźniło. Wiele osób wpadło na różne wspólne pomysły i pracują do dziś, więc oprócz tego siedzenia, które rzeczywiście tam się sporo czasu tak <śmiech> przesiedziało, to też powstały bardzo fajne znajomości, bardzo wartościowe zespoły, przyjaźnie o miłościach i rozstaniach, to, to, to wszyscy wiemy, że też, więc jakby to wiesz, to, to też jest duża wartość tego, tego lokalu Kiwiego i, i, i Prusa, że rzeczywiście można tam było mieszać środowiska, rozmawiać po nocach i, i, i wiele z tych rzeczy się rzeczywiście stało. No, ja z Pauliną Owczarek, która jest trzecim, jakby saksofonistka barytonowa, która jest jakby trze, trzecim filarem zespołu Morszwin, no, też się spotkałam w Pięknym Psie i tam żeśmy nawiązały jako, jakieś pierwsze rozmowy, no, czy z Marcinem Świetlickim, czy, czy no, z paroma jeszcze innymi osobami, no, to były lokale gastronomiczne tego miasta, więc to, to, to jest, wiesz, to jest duży plus. Gastronomiczne, tak. tak. Gastronomia się kojarzy z wydawaniem posiłków, a tam te posiłki były w formie płynnej, tak. głównie i w dużej ilości. No powiedzmy sobie szczerze, yy, tam piło się dużo. No, kto pił, ten pił, no wiesz, to też tak jak się wchodzi do lokalu i na przykład, wchodzisz na 5 minut i wychodzisz, jest druga w nocy, to ci się wydaje, że to są tak samo pijanie, to nieprawda. Jedni pili dzisiaj, drudzy przed wczoraj Także wiesz A ty potrafiłaś wejść do psa na pół godzinki? Yy, tak No jeżeli miałam coś szybkiego do załatwienia No wiesz, ja tam też przesiedziałam Nie ukrywam, zwłaszcza, że lata temu No to wiesz, potem to już człowiek nie ma czasu Ani siły, ani w ogóle ochoty Bo to jest zwyczajnie nudne w pewnym momencie Ale yy, tak, no Przesiedziałam tam parę nocy Okej okay. Dobrze. Czy znasz może zespół Grube Ryby? Nie. Bardzo fajny zespół, polecam. Działał ROK, była to fuzja chłopaków z WHE, mhm. czyli raperki, z jazzmenami, bo tam grał Jarek Śmietana i Karola. To znam, tylko nie wiedziałam, czy się tak nazywa. Grube Ryby się to nazywało. Znam nawet, tak tak tak, tak, tak, tak. Chyba ROK działał projekt, bardzo fajna fuzja. Tam Śmietana też grał. Jarek Śmietana i, tak, i, i tak. Karola, I Karol. nie? Mhm. Był ten trzon jazzowy. No i już rozmawialiśmy o pięknym psie, to niech poleci numer Grubych Ryb, artyści z Pięknego Psa. Cześć, dzień dobry. Marzena? Praw jak marzeń. Może napiję mi się kawy? Co ty na to? Jestem artystą z Pięknego Psa wódkę sztuka to ma miałem zostać sławnym malarzem niestety po knajpach tylko łażę namalowałem cztery budna kiszka wyszła z uciem okrutna kiwi najlepszym jest mecenasem często do niego przyłażę Marzeno, mogłabyś się poczęstować papierosem? chętnie bym zapalił jestem artystą, z pięknego psa że sztuka to ma Szalik na drutach Mama zrobiła Wełmiany sweter okulary kupiła Żeby wyglądał jak krasowy artysta Swój chłopak, dusza, towarzystwa Szkrankami wódkę w siebie wlewam truje dupę, marszczę w redaj, Jednak jestem artystą Jednak jestem artystą Jednak jestem artystą I bawić się chcę jak się bawi Kraków, nocą to artyści bawią się! Jak się bawi Kraków, nocą to artyści bawią się! Moglibyśmy porozmawiać o sztuce? Co Cię interesuje? Bo wiesz, ja maluję obrazy. Bardzo lubię sztukę. Powstał napalony les salonowy. Bawić się chce! na palona, salonowa dama Również bawić się chce. Jak ja kocham sztukę Niech bawią się Niech bawią się Bawmy się Niech bawią się Bawią się Jestem artystą z pięknego psa Kicz i hała to właśnie ja Dawno minęły świetności Dni są złudzenia, lat 43 Wyliczone dyskusje, w barze stoczone, Pragnione idee wymyślone Stawiajmy sztalugi, chwytajmy za pióra, niech żyje krakowska kultura Tak się bawi Kraków nocą, to artyści bawią się Tak się bawi Kraków nocą, to artyści bawią się. Chyba niedługo będę miał wernisarz Jakbyś miał ochotę wpaść jakąś koleżanką to Zapraszam Namalowałem Parę obrazów Ale w sumie w wolnych chwilach też piszę wiersze, Marzeno, wiesz, jak ty masz piękne niechajmie Jak marzenie Może się napiemy czegoś mocniejszego Jakiś koniaczek, co ty powiesz jeszcze jednego papieroska bym poprosił Co bym ci mógł jeszcze sobie powiedzieć? To Takie skomplikowane Sztukę... Nie wiem czy rozumiesz sztukę tak jak ja Ale jak może ochotę mogę ci to wytłumaczyć, pokazać Zapraszam cię tutaj, mam pracownię niedaleko Co ty na to? Czemuś z niej mówisz? No, witamy po przerwie w Radio Pirat, piracki wywiad. Skończyliśmy tutaj z Gosią rozmowę na, na pięknym psie i tych klimatach. Um, nie wiem, jak je nazwać. Artystycznych, czasem pseudo pse, pseudoartystycznych, artystowskich momentami. Tam się różne rzeczy działy. Akurat tutaj um, Tekla... Jest przykładem tego, że z tego gadania w pięknym się coś konkretnego powstawało tak, nie? z tych, tych nocy przy stolikach. No i tak, i pojawia się przyjaźń z Marcinem Świetlickim w pewnym momencie. Jak to, jak, jak to wyglądało? A czy wiesz, no przyjaźń się pojawiła, yy, yy, mówimy o, o przyjaźni, o definicji przyjaźni, no myślę, że przyjaźnimy się tak, że przyjaźnimy się z około trzech lat. A znamy się no, w paranaście, i pierwsze stolikowe zespoły zakładaliśmy właśnie w okolicach, tam wiesz, 2000, pewnie 2006 roku. E, więc na początku się z bardzo nawidywałam właśnie w lokalach gastronomicznych tego miasta, e, przy stolikach, i, i przy dobrej zabawie zakładaliśmy zespoły. Potem był chyba 2010 rok, i ja mu powiedziałam o pewnym konkrecie, czyli był zespół JODA. I Marcin, pierwszy raz, pierwszy raz nagraliśmy coś razem, rzeczywiście zawodowo, w studio. I była to po części muzyka do filmu Księżyc to Żyd, to był film dokumentalny. No ale też był cały materiał muzyczny, po prostu cała płyta, on zaśpiewał tam w trzech utworach. No i to był taki pierwszy konkret, no potem się pojawiły te gadające psy, czyli dziennik mówiony, tak nie, miesięcznik mówiony. Jak oni to nazywali? Pismo mówione, nie pamiętam dokładnie. Periodyk, Periodyk mówione. Jako, jakoś tak, tak. tak wychodzili tak, tak. ludzie różni i tam mieli 5 minut na dokładnie zainteresowanie tak. innych sobą. Tak, tak? I To było super, to było naprawdę zabawne i, i tam wielokrotnie zawsze byłam na takim gadającym się i wielokrotnie też uczestniczyłam i tam mieliśmy też jakieś swoje 5 minut bodajże na Jana, później na, na, na Sławkowskiej właśnie. Nie, na Jana nie było tych jeszcze periodyków. No i to tak jakoś świeżo było, rosło, rosło, rosło. Po prostu siebie lubiliśmy. To to rzeczywiście było tak zawsze. I. I co? I zaprzyjaźniliśmy się tak naprawdę, że, że się przyjaźnimy od płyty Janerka na Was Głos. Myślę, że to był taki moment że zaczęliśmy ze sobą bardzo dużo przebywać, poważnie przebywać, nie tylko tam heheszkować i zakładać szesnasty zespół przy stoliku, a takich zespołów, ja lubię bardzo, żeby było jasne, z Marcinem zakładać stolikowe zespoły, bo to jest zawsze świetna zabawa. Wymyślamy różne nazwy, Marcin jest świetny wymyślony nazw. Lubi literę EŚ, to wiem, ja wiem tak, bardzo. Tak. To, to powiedział mi kiedyś w Lub, wywiadzie. no Morz Świn <śmiech> też lubi. ma literkę EŚ. No i właśnie przy, przy mi pomógł też bardzo przy na cenowację Głosu, mimo że był jednym z mm, śpiewających, jednym z głosów jednym dokładnie, z głosów. ale jego zaangażowanie, jakby i pomoc energetyczna w tej gigantycznej pracy, bo to rzeczywiście była trudna płyta, no jest nieoceniona, tak, to, to, to rzeczywiście. No i dzisiaj wiesz, spotykamy się w niedzielę, bywamy u siebie na święta i robimy różne rzeczy i póki nam starczy sił, bo wiadomo ym, czasem tych sił jest więcej, czasem mniej, to sądzę, że będziemy robić różne rzeczy ym, jeszcze przez wiele lat. No Co to jest ten zespół stolikowy yy, tak naprawdę? Bo to jest jakiś taki Projekt, po prostu projekt, znowu to słowo. Jakieś muzyczne przedsięwzięcie, które powstaje tak nagle z jakiejś rozmowy i wy na się spotykacie i to robicie? Czy, czy, czy w ogóle o... tego nie robimy, właśnie o to A, chodzi. Ale w ogóle tego nie robicie? W ogóle. Tak, Czyli gadanie. Tak, że, to jest. jest tak jak w psie, tak jak gadamy w psie, o różnych rzeczach i tylko, nie, nie robimy tego. Jest kupa śmiechu przy tym, wymyślanie nas, wymyślanie stylów muzycznych, wymyślanie języka, wymyślanie... Wiesz, nucenie, improwizacja przy tym stoliku, więc to są bardzo zabawne, zaangażowanie ludzi, którzy w ogóle są natychmiast zapraszani do tych zespołów, dzwonienie do tych ludzi, czy grasz z nami dzisiaj na trąbce, bo zauważyliśmy właśnie zespół. To jest forma zabawy, którą bardzo lubię. A, a rzeczywiście, z takich zespołów, w których żeśmy, to, wiesz, byli razem, czy jesteśmy, no to też jest kilka, bo. Joda nagrała to rzeczywiście w, w film Księżyto Żyd ma wspólną naszą muzykę. Później Mar Marcin wydał złote przeboje i tam jest numer Księżyto Żyd, który wykonujemy z zespołem Joda. Graliśmy razem w duecie sporo czasu jako delta tekla. Graliśmy, potem Marcin zaprosił Gora płodło zespołu Skalpel i już to były podlizki, mimo że piosenki były te same trochę, wiesz. Trochę doszło, bo, bo Igor doszedł, zapraszaliśmy różne, różnych gości, czasami to był kwintet, czasami kwartet, więc to nie jest tylko tak, że, że była to forma zabawy, ale również y, rzeczywiście graliśmy takie, takie koncerty. No i z z ewoluowało to wszystko do, do zespołu Morświn, y, do którego y, y, oczywiście zaprosiliśmy naszą przyjaciółkę Paulinę Owczarek na saksofonie barytonowym i te trzy osoby stanowią trzon, tego zespołu, ale też graliśmy w Morświnie już w różnych konfiguracjach i jakby mamy tak półotwartą formę, czyli to jest takie trio plus, jakby miała to nazwać to, to mniej więcej. Rozumiem, ja czuję, że bardzo chcę powiedzieć więcej o Morświnie, a ja przeciągam to wszystko tak, że zostawiam to na później, Dobra. ale to sama, sa, sama sobie strzeliłaś w kolano, bo powiedziałaś o basach i głosach, janerka na basy i głosy. I tak, dlaczego warto było odświeżyć te, te numery? Nie, dlaczego? Dlaczego warto, nie? Te piosenki, które już raz słyszeli ludzie w tej, w tej nowej formie zrobić. Po pierwsze, bo Lech to jest nasze dobro narodowe. Tak. tak to jest, jest. jasne. <coughs> Oczywiście. I to był główny powód. A po drugie, no wiesz, te piosenki, nie te piosenki, no one są tak przerażowane yy, i one... Mają mnóstwo, wiesz, melodyjek, melodii, riffów, harmonii, brydżów, podokładanych segmentów, których w ogóle w oryginach nie było, więc jakby to jest, wiesz, ja bym to bardziej nie nazwanym na tego coverem, tylko artystycznym, oprac... znaczy artystycznym, to ja nie, nie lubię takich słów, innym, nowym opracowaniem utworów Lecha, tak? I, i, i, i to jest taki wiesz, no raz słyszeliśmy, tak, no teksty, melodie, może, może i tak, ale. Ale w takim wykonaniu, że są tylko wiesz, gitary basowe i, i, i, i, i wokaliści, to, to, to powstało jakby nowe, nowa jakość, ale nie w sensie, ja tutaj nie mówię ocennie, że lep lepiej, gorzej, tylko inna po prostu. Jakby powstały yy, nowe kawałki? Nowe kawałki oczywiście no, na, na, na bazie, też na rifach Lecha, no bo tego się oczywiście nie dało. Czyli... Myśmy z wielką pokorą podeszli do. Czyli pewne dźwięki musieliście zagrać? Bo wymagała konstrukcja utworu, że tu się trzymasz w harmonii, ale to, co pomiędzy tym, co tak. trzeba, to już To już, to już, to już to, jest, to, jest nasza już wyobraźnia, wrażliwość, jakby potrzeba i, i, i chęć, tak? no. Sam mm, tytuł, nie? Na basy i głosy. Basy są pierwsze głosy potem. Bo Czy, bas jest najważniejszy. Bo bas jest najważniejszy. Tak, tak. Tutaj nie ma, nie ma dyskusji i na tej płycie spotykasz się tam z wieloma różnymi artystami, a z niektórymi się ha, nie spotykasz, mimo że razem robicie kawałek. Na przykład tak było z Kasią Nosowską, że nagrałaś coś nie spotykając się z nią w studiu. To była jedyna płyty. taka sytuacja na tej płycie i w ogóle też jakby taka forma jest okej. Okay. Znaczy wiesz, to był projekt studyjny tak naprawdę. Mhm. Nie siedzieliśmy wszyscy na żadnych salach prób. Od pomysłu stolikowego, bo to też powstało przy Stoliku, to wiesz, pierwszy, pierwszy ruch był taki, że pojechałam do Piotra Powodzkiego, do Gdańska, no bo chcieliśmy sprawdzić tą chemię, znaczy przy Stoliku się miło rozmawiało, tak, jesteśmy szalikowcami, zróbmy, pomysł jest świetny, ale potem było, trzeba, trzeba było sprawdzić, czy, czy, czy jak sobie siądziemy tak przy Stoliku z basami, to czy też będzie świetnie. I rzeczywiście to zażarło, w tym sensie, że była ta chemia. No jak wróciłam już do Krakowa, to odpaliłam studio. I Piotr przyjeżdżał tam w niektóre weekendy, dogrywał swoje partie i to była dwuletnia robota. Podkreślam to, bo rzeczywiście ta też kosztowała... Bardzo dużo czasu, bardzo dużo energii yy, i też takiego rzeczywiście wypróbowania flaków przy tym yy, studyjnym biurku, yy, bo mam, no, ch chciałam też oddać jakby swoje własne emocje yy, i mam nadzieję, że je po prostu tam słychać. Kawał solidnej basowej roboty i, i dużo wrażliwości yy, własnej włożonej yy, w te kawałki. Polecamy, puścimy yy, kawałek na basy i głosy. I za chwilę wracamy do rozmowy. w lustro i żadnych rajów przez sen, żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend. Bez pornografii, I innych cudów, szykujcie siebie i broń. Okniowe strzelby, noże i pały. Złym monopolom ma zgon Zgon, Skon, Słuchajcie, Pirat to jest, to jest piracki wywiad. Rozmawiam z Teklą, czyli Małgorzatą Tekiel. Skończyliśmy naszą rozmowę na, na basach i głosach. Przyjaźnie ze świetlickim. Ty dużo robisz z Marcinem Świetlickim, tak. dużo rzeczy tak. różnych. Ja, ja osobiście uważam, że on ma bardzo duże szczęście, że ciebie ma. Ja mam szczęście, że mam. To masz szczęście, tak. że masz jego, czyli to, to są e, e, jakaś transakcja wiązana, tak. e, brzydko mówiąc e, tutaj. To bo właśnie, to, no, na... no transakcja, to, to, to, ale to słowo dość ładne jest. E, no tak się musiało po prostu stać. No i e, e, e, jesteśmy też gdzieś podobni e, i lubimy się po prostu. No, no Tak. Tutaj mamy poetę, który zamiast, nie wiem, zrobić odczyt swojej poezji gdzieś tam dla grupki ludzi zainteresowanych tą poezją, po prostu wchodzi, ma ciebie, ty jesteś jego tym basowym wsparciem. w, w ogóle Ale Marcin was... jest basistą też. Marcin jest basistą? Mentalnym, tak. To, Mentalnym to, jest basista. Basista. To, jest, to jest basista. Czyli taki, który może dużo mówić on, o Znaczy o, mówić, o, o basie, on czy... słyszy bas. On reaguje na bas. Nawet jak gra w zespołach różnych, gdzie jest tam, nie wiem, kwintet, to się trzyma basu. On ten bas wyłapuje, zwraca na niego uwagę, słuchając muzyki przeróżnej. Tak, to jest basista. Hmm. czyli sam na niczym nie gra konkretnie, przynajmniej na takim zawodowym ale poziomie, pan. ale on, mhm. on to czuje i to powo powoduje, że, że, że gra się z nim dobrze, tak? Znaczy, nie, znaczy to nie, nie wiem, czy ma związek, znaczy na pewno ma, skoro ja jestem basiską, ale Marcin jest jazzmanem w tym sensie, że on ma, to powiem teraz już poważnie, on ma bardzo, bardzo, bardzo dobre poczucie rytmu yy, i intuicję. A to chyba musi mieć, jako poeta. Nie y, właśnie. Y, y, po, poeta powinien mieć chyba. Rytm w tekście jest czymś innym niż w muzyce, yy, ale mówię o muzyce, o tym jak, jak, jak wchodzi z głosem. I rzeczywiście ma intuicję ogromną, czyli on, on wchodzi wtedy, kiedy ma wejść. Znaczy wiesz, jak powiedzmy nie masz ustalonych jakichś ram czy aranżacji, tak było na przykład przy pierwszym naszym w tej pracy w jodzie, to tam wiesz, taka muzyka półimprowizowana, oczywiście transowa, jest jakiś riff, nie ma wielu zmian jakichś tam harmonicznych, ale są zmiany, zmiany emocjonalne, są zmiany napięć w tej muzyce i Marcin doskonale to wyczuwa. On nie musi wcześniej jakby się tego uczyć yy, i to bardzo, bardzo z nim mówię, no. no tak, e, taki wokalista bardziej, ba, ba, bardziej gadający e, niż, niż śpiewający. Sam na niczym y, y, nie gra, ale tutaj mentalnie jazzman, tak? E, jazzman, ty, basista. Y, jazzman basista. Jazzman <gryw> basista. Bardzo, <gryw> ba, bardzo to e, ciekawe. Ale ten duet e, świetlicki Tekla, on jest samowystarczalny? Wy robicie we dwójkę rzeczy takie, że jest znaczy i to muzyka, To się przerodziło poezja, w, w Morświn, gdzie, tak jak mówię, no, w Morświnie są trzy osoby, czyli my i Paulina Owczarek na saksofonie barytonowym. Więc już teraz nie ma duetu, tylko jest trio, które to trio zaprasza lub nie różnych swoich przyjaciół czy znajomych. Lub nie. Lub nie. Są niektórzy to są tacy wykluczeni, że ty nigdy nie zagrasz w morszwinę. O, powiedziałeś fajną rzecz. Dobra. Czy my już słuchaliśmy morszwina? Chyba jeszcze nie, nie, nie wrzuciliśmy tego morszwina. Także przed Państwem Morświn. W utworze? W utworze. To będzie niespodzianka. Co to za utwór, bo niech radiosłuchacze sami rozpoznają ten temat. No więc właśnie. Ale nie pragną odpowiedzi ale o co ci chodzi? ale o co ci chodzi? ale o co ci chodzi? masz marudzisz jesteś pijany bredzisz ale o co ci chodzi? ale o co ci chodzi? ale o co ci chodzi? Ale ale o ale chodź, chodź, robią dla szatana, bo ją nie mają, a ją na Co, co, na nie mają pracy, wiesz, że potrzebujemy na nie mamy pracy, robię dla szatana, bo nie mam i mam pustą lodówkę, będę publikował na umorę. Ale, nie, nie, nie. Ale, nie, nie, nie, 60 te temu słuchu, co zeszło, jesteśmy za nowym złem, się wszędzie. Mamy mózg, i nie mamy na ale o co, ale o co, Ale co, o co, o co, o co, o co, co, co, co, co, Och, och, co co och, och, och, och, och, och, Gościem programu jest Pałkorzata Tekla-Tekiel. Skończyliśmy naszą rozmowę na morświnie. Ten morświn to jest jakiś tam twój konik, ulubiony przedsięwzięcie, bo tak, y, jakoś tak czuję, że, że ten morświn jest w jakiś sposób dla ciebie wyjątkowy, nie? Czy wiesz co, no zawsze jest tak, że takie jest ostatnie dziecko i, i to, to, to, to, to, to jest najbliżej. Ym... Mówimy o dziecku muzycznym. Miałam teraz, wiesz, no, pochwalone są, mm, zawieszone przez pandemię i się nie widujemy. A dwa zespoły pochodzą z Krakowa: jest to zespół, był już stare taśmy, też z Pauliną Owczarek, z Marcinem Barskim i ze świętej pamięci Tomkiem Hołoniewskim, który no, umarł w styczniu i. i to jest nasz przyjaciel, więc również zagrał w Morświnie na pięciu utworach, na płycie z siedmiu utworów, więc praktycznie na całej. Grał z nami też koncert i, i, i był półmorszwinem. I bardzo nas zrozgotał jego brak. Zespół rozwiązaliśmy. I to był jeden z zespołów głównych teraz tego Zresztą płyta wyszła w zeszłym roku. Na drugi to jest Morświn, którego właśnie płyta wyjdzie w połowie marca nakładem wytwórnia w, w karat komando będzie będzie wydawcą tego albumu, więc jakby wszystko jest blisko, tak, no bo dopiero nagraliśmy, czy dopiero, ona powstawała troszkę, w październiku w zeszłego roku nagraliśmy live, wcześniej utwór "Suite Rewolucja", miksy były robione na przełomie 2020-2021, więc jakby to, to jest świeże, więc stąd ja też tyle o tym mówię, ponieważ no to jest bieżąca teraz E, e, nasza praca, nasze współdziałanie, nasze, nasze spotkania i, i pewnie dlatego. Czy dziecko rośnie jak na drożdżach? Dziecko rośnie. Piękne dziecko. Piękne. Jest rodzina e, Jest. dla tego dziecka? Jest pełna nie nie patologiczna tylko rodzina paczurkowa, tak, <laughs> rodzina tak, za, za, tak zapraszamy na w, w, znaczy chciałem powiedzieć na koncerty Morświna nie no, ale też zapraszamy to żarty, to, ale zapraszamy jadę... zapraszamy bo pewnie będą no. płyta kiedy w marcu w marcu płyta na winylu na CD także wszystko każdy, każdy nośnik no, no na kasecie też? No na kasecie chyba robi. jeszcze nie, no, może tam jakieś butlegi będziemy robić później, ale w, w tym momencie zależało nam bardzo na winylu, tym takim najgrubszym 180 gram e, i, i CD wiadomo, no, bo CD się po prostu wydaje. I pewnie, no, w internety puścimy 5 marca czwarty nas, nasz utwór przed wydaniem płyty, będzie miał tytuł Mowa Nienawiści. Yy, i... nie, skąd taki tytuł, kurczę no. Ciekawe nie. Coś tam właśnie. Ciekawe. Skąd pomysł w ogóle na, na coś takiego? Dobra, milcze... może skomentujmy to milczenie. Nie? Znaczy, znaczy, to, nie, to... to jest tytuł wiersza Marcina, po prostu, bo on w 2019 roku wydał książkę, znaczy tą wierszy pod tytułem Ale o co ci chodzi, Wydało wydawnictwo Wolno. Jakby teksty na naszej płycie morszwinowej są są z tego właśnie tomu. I tam jest wiersz pod takim właśnie tytułem. Ale nie będę zdradzać co się w tym tekście dzieje. No bo nie mam co zdradzać. Nie ma to co. To trzeba posłuchać tak co się w tym tekście dzieje. Jeszcze na koniec chciałem Cię zapytać o coś takiego jak zabezpieczenie drugiej nogi. Że nie tylko muzyka, że w muzyce często postawisz tylko na muzykę, to w pewnym momencie życie może Cię zaskoczyć. czy znaczy ja postawiłam tylko na muzykę i życie mnie zaskoczyło, to po prostu. Stąd e, późno, jak na pierwszą pracę, poszłam do pracy etatowej i to było w 38 wiośnie, więc rzeczywiście udało mi się to zrobić, bo to czasami już jest mentalnie nie do zrobienia. Znaczy no, wiesz, jak jesteś przyzwyczajony, tam jeszcze jak masz 30 lat, 20 parę, no to okej. Okay. Ale udało mi się to jakoś, wiesz, jakoś się przyzwyczaić do innego zupełnie systemu pracy. Tak, i ja do dzisiaj chodzę do pracy na etat, stąd mówiliśmy się o 18, nie o 14 na przykład. Pracuję w pokrewnej branży, w sensie nie robię zupełnie rzeczy, które są y, y, niezwiązane, ponieważ pracuję w firmie, która, która y, jest dystrybutorem wyłącznie na Polskę, wzmacniaczy Orange angielskiej takiej marki bardzo dobrych y, piecy. Y, więc gdzieś to jest powiązane i jestem naprawdę przykładem, y, że można łączyć y, y, prace y, inne, i nagrywać płyty, jeździć w trasy, robić spektakle i takie różne. Oczywiście to wymaga wysiłku i, i, i wiesz, kosztem jakichś tam wakacji, w czasów e, plastycznego, czasu pracy i tak dalej, ale no, można to łączyć. No, A co to byś łączyć. poradziła y, ludziom, którzy wiesz, y, widzisz takich y, ambitnych młodych muzyków, którzy tak stawiają a, tylko, tylko na muzę i ty, ty masz dla nich jakąś taką radę, że słuchajcie tą drugą nogę zabezpieczcie sobie, bo to może was zaskoczyć co się stanie, nie? To zależy co kto chce robić, bo wiesz, no jeżeli chcesz być dobrym instrumentalistą, idziesz do szkoły jazzowej, a potem interesuje Cię, nie wiem, wykonywanie muzyki popowej w jakichś coverów na naprawdę wysokim poziomie. Ja tego w ogóle nie oceniam, bo naprawdę każdy ma swoje predyspozycje, bo to już nie chodzi o umiejętności, ale też o sposoby myślenia, są bardzo różne i, i w ten sposób może zarabiać pieniądze jednym. Nie chcę nikomu jakby niczego radzić, tylko chciałabym powiedzieć, że no, jak się siedzi w alternatywie, no tak, bo to alternatywa. To, to, to, to naprawdę warto się rozwijać, bo to nie chodzi tylko o to, żeby iść tam gdzieś zupełnie do innej pracy, ale warto, nie wiem, uczyć się produkcji studyjnych, warto poszerzać swoje umiejętności tak, żeby też można było pokrewnie e, e, popracować i, i rzeczywiście ten wachlarz swoich umiejętności muzycznych czy paramuzycznych mieć po prostu szerszy niż tam tylko e, świetne e, granie na gitarze. To tak. Rozumiem. A jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, tam nie, muzyka do teatru. To się zaczęło dawno. Andrzej Sadowski, z którym miałam taki zespół Herkopf, yy, znaczy zostałam raczej do niego zaproszona, bo on już tam trochę istniał, niż, niż miałam, ale tak, graliśmy w, w kwartecie. On jest scenografem, reżyserem teatralnym i jakby wyczuł we mnie, że, że mogę mu zrobić muzykę do pierwszego spektaklu. Pierwszy był w 2005, ale to była muzyka ilustracyjna tak zwana. Ale pierwszy raz, kiedy zrobiłam, bo ja wiesz, oddaję piosenki gotowe. To nie jest, że tam sobie na pędzelkiem na gitarze, tylko oddaję utwory, które mają aranżacje, które mają zwrotki, które mają refreny, które są zaśpiewane, wiesz. Więc to jest taka pełna produkcja, pełna płyta. Zazwyczaj to jest od 8 do 11 piosenek, więc takie, wiesz, 30-40 minut muzyki, która jest muzyką utworową, no, czy piosenkową to może za dużo powiedziane, ale to są po prostu utwory. I teraz jestem w trakcie pracy e, nad spektaklem Sara Kajan Psychosis 4.48, reżyserem będzie Paweł Domirski, e, Poznań Teatr Polski, e, premiera będzie 9 kwietnia, czyli za chwilę. E, no i tak, i, i odkładali nam tę premierę przez pandemię już, już chyba dwa razy, wiadomo. No Zostało e, mi jeden otwór do napisania. Bardzo taka muzyka to będzie oszczędna i minimalistyczna, dużo oparta na basach, e, nierozbudowana aranżacyjnie, i to, to nam jakoś taka koncepcja zadziałała. No i tak. Lubię tą robotę. To jest, to jest, zawsze jest tak, że tego jest dużo do zrobienia. To jest wymagające, e, trzeba na to dużo poświęcić czasu. Ja też nie potrafię. Mm, odpęwniać jakby sprawy, tak? Czyli coś tam zrobić, e, jakś tam jedną czwartą energii, tylko się po prostu angażuje i, i to mnie się też ma podobać, ja to muszę czuć e, i, i, i robię to po prostu w pełnym zaangażowaniu, stąd jest to kosztowne energetycznie, ale tak, lubię to robić. Tu wymaga to trochę dyscypliny, tak? Od, od Ciebie i dużo pracy, dużo e, pracy. domyślam się. OK, tam jeszcze film się pojawiał, muzyka filmowa. A to jest właśnie ten książę o którym wspomniałam wcześniej z zespołem Joda i Marcinem Świetlickim. I raz pisałam do muzyki, muzykę do filmu Sposób na kryzys, to był też dokument, w 2011 roku bodajże. Ale też nie sama, to był Piotr Messie-Lutyński, malarz, performer został zaproszony, żeby taką muzykę zrobić, ale, ale zaprosił również mnie, więc u mnie w studio, żeśmy tam różne rzeczy pokleili, ale głównie to jest teatr. Tak, jeszcze chciałem zapytać, instrumentarium i y, y, bas, jakiś tam, wiesz, kombinowanie u Ciebie z efektami. No tak, znaczy to... ja dużo tych efektów i tam y, staram się traktować y, bas jako bas, ale też jako, po prostu wyzwala dźwięku, który mi siedzi w głowie, tak? Znaczy tak kombinuję, że słyszę coś, co bym chciała y, uzyskać i, i, i staram się to realizować, więc też jako, bo czasami on nie brzmi w ogóle jak bas, tak? Rozdzielam sygnał, że z jednej kolumny na koncertach jest taki dźwięk, powiedzmy, czystego basu, a, a w drugiej kolumnie zupełnie przetworzony, na jakich delayach, przesterach i to jest stereofoniczne, no i rzeczywiście tak kombinuję, bo, bo, bo mam taką potrzebę, chcę się rozwijać, ustanawiam swoje jakieś tam własne pomysły na brzmienie i. i no to za, za, zabawę bez liku przy tym jest. Bo tak. to, to, to kostek jest minion, tam można sobie to tam można, tak. y, kombinować. Czy, czy bas może brzmieć jak gitara pełnoprawna elektryczna można. dzięki tym efektom, nie? Tak, Bo to tak, ja czasem tak. jak ciebie słucham, to, to tak. ja nie, nie rozróżnię. Czy to tak, tak, bas tak. czy gitara można. Y, y, elektryczna. Można. Tak. Dużo można, tak. W ogóle. Dużo można. Z basem można takie cuda można. Y, w ogóle zdziałać, y, co zresztą udowadniasz od y, lat. Słuchaj, bo tak się, do, tak się dobrze z sobą rozmawia, że, że ja nie potrafię skończyć tego, a, a do tego końca y, y, zmierzamy. Myślę, że też słuchacze, y, jeżeli Cię nie znali y, wcześniej albo znali słabo, dowiedzieli się czegoś więcej, y, dowiedzieliśmy się, że warto na morświna się wybrać y, y, y posłuchać tak, y, i tej, tej posłuchać tej płyty, płyty po która wyjdzie tak, tak. Y, teraz. i to co? Widzimy się gdzieś tam, na, najchętniej na koncertach. Jak już będzie ciepło. No. Nie na online'ach. Nie. nie, na online'ach nie. I co? No, Zakończymy jakąś chyba tą, tą, tą, tą, tą ciszą, tak? Żeby odpocząć od dźwięku. A no może tak właśnie. Um, tak, dobrze jest, jest, jest zakoń zakończyć ciszą. Um, to był program piracki wywiad Dziękuję Radio bardzo Pirat. za zaproszenie. Ja dziękuję bardzo Tobie za to, że zgodziłaś się tutaj ze mną porozmawiać. I co? Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Dzięki Pozdrawiamy. Za, dzięki za dźwięki. Tak, to Pozdrawiamy tak. i wszystkich słuchaczy i Bałtyka oczywiście też. Bałtyka, tak, ojca dyrektora tak tego jest. radia. I do usłyszenia się z Do państw. usłyszenia.